Poczet Królów i Książąt Polskich. Taśma 12, ścieżka 2. Uprzedzając już wypadki, Henryk przyznał Andrzejowi i jego następcom na Katedrze Poznańskiej wieczyście Urząd Kanclerski Odrodzonego Królestwa. W owym momencie, gdy Henryk sięgał po koronę, mógł już być pewien, że w przeciwieństwie do probusa i przemysła II, pozostawi po sobie dziedziców tronu. W 1291 roku poślubił Matyldę, księżniczkę Brunszwicką. Rychło doczekał się kilku synów i córek. Jednak plany z 1298 roku nie zostały zrealizowane. Prawdopodobnie kłopoty na Śląsku wstrzymały akcję Henryka w Wielkopolsce. Bolko Jaworski działając także jako opiekun synu Henryka Otyłego, korzystając z zaangażowania Głogowczyka w sprawy wielkopolskie, odebrał mu Hojnów i Bolesławiec. Kiedy tak więksi i mniejsi piastowie mocowali się ze sobą, jedni w walce o wyższe cele polityczne, inni o powiększenie dzielnicy, Wacław II krok za krokiem umacniał swe rządy w Polsce i powiększał ich obszar. Gdy biskupi wielkopolscy popadli w spór z Łokietkiem i rycerstwo również wystąpiło przeciw małemu księciu, wykorzystał sytuację nie Henryk, lecz Wacław i on to koronował się na króla Polski. Rok 1300 Henryk zatrzymał jednak swe zdobycze w południowej Wielkopolsce i demonstracyjnie używając nadal tytułu księcia Królestwa Polskiego kwestionował prawa króla czeskiego do tronu polskiego. Był też jedynym poważnym oponentem Wacława w Polsce, od kiedy Łokietek udał się na wygnanie. Sytuacja Henryka stawała się jednak coraz trudniejsza. Pozyskawszy sobie wrocławian, Wacław objął po śmierci Bolka Jaworskiego 1301 opiekę nad małoletnimi synami Henryka Otyłego i z tego tytułu wprowadził do Wrocławia swych starostów. Najstarszy z dziedziców Otyłego, Bolesław, poślubił córkę Wacława i zamieszkał w Pradze. Jednocześnie wystawił dokument odstępujący Wacławowi wszystkie ziemie, które on dziś wydarł jego ojcu Henryk Głogowski. Nie ulegało wątpliwości, że król czeski gotuje Henrykowi los łokietka. Transakcja z Bolesławem dostarczała pretekstu do wojny, a księstwo Henryka było ze wszystkich stron osaczone przez posiadłości Wacława i jego brandenburskich przyjaciół. Tylko zaplątanie Wacława w walkę o tron węgierski, a następnie najazd habsburski na Czechy przeszkodziły w podjęciu akcji przeciw Henrykowi. Tymczasem książę Głogowski wzmocnił się przez przyłączenie księstwa Żagańskiego po śmierci Konrada Garbatego 1304 i wyczekiwał dalszych kłopotów przemyślidów aby podjąć ponownie akcję w Wielkopolsce miał tam silne kontakty i wielu sympatyków To też już wiosną 1306 roku równocześnie z uderzeniem łokietka na Kraków wkroczył do Wielkopolski i w czerwcu władał już Poznaniem niespodziewana śmierć króla Wacława III przygotowującego wyprawę na Polskę, uwolniła zarówno Henryka, jak i Łokietka od obaw przed czeskim zagrożeniem. Uwolniona od czeskich rządów Polska miała aż dwóch pretendentów do tronu noszących tytuł książąt Królestwa Polskiego. Chwilowo pojawił się nawet trzeci, Bolesław Hojny, ów syn Otyłego, a zięć Wacława II, który opanował Kalisz i również zgłosił pretensje do Królestwa ale rychło został przez Henryka wyparty z Wielkopolski. Obydwaj przeciwnicy nie atakowali się wzajemnie, próbując się umocnić wewnątrz posiadanych księstw. Henryk zabiegał przede wszystkim o względy miast, udzielając im hojnie przywilejów i dbając o przywrócenie porządku, a przede wszystkim zwalczając rozbój. Ten był surowy wielce na złodziejów, łupieżców i gwałcicieli, zapisał kronikarz wielkopolski, ale dodał zaraz z przekąsem. Ale sam był wielkim wyciągaczem, a nadto niezbyt przyjazny Polakom, to jest zapewne Wielkopolanom. Ale za jego czasów był w Polsce, Wielkopolsce i wszystkich jego ziemiach, powszechny pokój. Zarzucano więc Henrykowi surowe ściąganie podatków i posługiwanie się w Wielkopolsce obcymi ludźmi, zapewne Ślązakami Niemcami. Książę Głogowski nie ufał, jak widać możnym wielkopolskim, którzy w ciągu dziesięciu lat trzykrotnie zmieniali sobie władcę. Niemieccy rycerze w otoczeniu księcia, a zapewne także niemieccy mieszczanie z miast Śląska i Wielkopolski, traktowani byli nieufnie przez rozbudzonych narodowo i coraz bardziej antyniemiecko nastrojonych przedstawicieli wielkopolskiego duchowieństwa i rycerstwa. Jeszcze silniej wzrosła ta nieufność wobec synów Henryka, nie mających jego autorytetu i ulegających we wszystkim dworskiemu otoczeniu. Henryk nie dobił się korony królewskiej, choć z niej nie zrezygnował. Dopóki żył, nie było pewne, czy on, czy też Łokietek osiągnie cel, o który rywalizowali. Być może w ostatnich latach życia opuściła księcia Głogowskiego dawna energia, może był już chory. W każdym razie popierający go dawniej arcybiskup Jakub Świnka znalazł się teraz po stronie Łokietka. 9 grudnia 1309 roku Henryk zmarł, nie urzeczywistniwszy swych planów, a liczni synowie, dzieląc dziedzictwo, doprowadzili do rozbicia tego największego, choć nie najsilniejszego ekonomicznie Księstwa Śląskiego. Próbowali także dzielić między siebie Wielkopolskę, przez co postawili się w całkowitej sprzeczności z dążeniami społeczeństwa tęskniącego do jedności. Nie trudno więc przyszło Łokietkowi wyrugować ich w 1314 roku z tej dzielnicy i przesądzić w ten sposób swe prawo do kierownictwa, w dziele odbudowy Królestwa Polskiego. Jan Baszkiewicz Władysław I Łokietek Zostawiłby po sobie tylko wielki chaos, błędów i konfliktów, gdyby o sprawy narodu polskiego nie zadbał zbawiennie znakomity Tytan, jego syn. Taki osąd niemałych przecież dokonań króla Władysława Łokietka przekazał świadek epoki, małopolski rocznikarz. Byłoby zapewne ryzykowne zastanawianie się w tym związku nad charakterem Polaków, którzy w czasach wielkich przełomów są niecierpliwi i oczekują od swej władzy sukcesów stuprocentowych. Zauważmy więc tylko, że historiografia bliska dworom zawsze była skłonna krytykować i pomniejszać poprzedników, aby następcom nadać tym bardziej posągowy wymiar. A przecież trudno się nie dziwić opinii XIV-wiecznego rocznikarza. W naszej świadomości historycznej postać i dzieło Władysława Łokietka zajmują miejsce honorowe. Władca miniaturowego księstwa na Kujawach, którego przeznaczeniem stało się odnowienie Królestwa Polskiego, ani dosłownie, ani w przenośni nie był wprawdzie znakomitym tytanem. Budzi wszakże sympatię i respekt. Na respekt ów zasłużył. Nasze sympatie nie są na kredyt, mają one pokrycie w prawdzie narodowej historii. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Może w roku 1260, może na samym początku roku następnego. Jego ojcem był Kazimierz, książę Kujaw, Łęczycy i Sieradza. Jego matka, Eufrozyna, pochodziła ze śląskiej opolsko-raciborskiej linii domu piastowskiego. Dziedzictwo ojca zmarłego w roku 1267 ulegało skomplikowanym i zmiennym podziałom, Książę Kazimierz pozostawił bowiem aż pięciu synów, dwóch dorosłych i trzech paroletnich malców. Pierwsze doświadczenie polityczne Łokietka, rządy w południowej części Kujaw ze stolicą w Brześciu, nie pozostało bez wpływu na jego losy. Postępujące w drugiej połowie XIII wieku rozproszkowanie polityczne Polski niosło bez wątpienia następstwa dla kraju niekorzystne pomniejszenie sił władzy monarszej, a zatem i słabszy opór w obliczu obcych inwazji i przejawy wewnętrznej anarchii. Jednakże podziały dzielnicowe miały również korzystne następstwa. Formowanie się mniejszych dzielnic książęcych sprzyjało ożywieniu aktywności lokalnych, rozwojowi nowych centrów ekonomiki i kultury, szerszemu udziałowi ludzi w życiu społecznym. Nie tylko wielmoże, lecz także rycerstwo i mieszczaństwo, Żywiej partycypowało w aktywności politycznej. Książęta i dygnitarze dzielnicowi mnożyli swe kontakty, tworząc dwory, kompletując ekipy współpracowników, umacniając swe klientele. W ten sposób zapuszczali głębiej korzenie w społeczną glebę swoich dzielnic. Jest to prawda dawniej niedoceniana przez historyków, dziś dla nas oczywista. Czy nie istniał jednak pewien próg politycznego rozbicia, poza którym w dzielnicy zbyt małej skutki ujemne przeważały nad korzyściami? Otóż właśnie kujawy brzeskie były takim księstwem w kieszonkowym wymiarze. Można się zastanawiać, czy podobne powiatowe rządy nie przyzwyczajały młodego Władysława Łokietka do patrymonialnego sprawowania władzy, do decydowania o wszystkich istotnych sprawach. I można podejrzewać, że gdy terytorium poddane jego władzy powiększyło się wielokrotnie, usiłował on z najfatalniejszym skutkiem kontynuować taki styl rządzenia. Pewne jest, że Łokietek nie należał do książąt, którzy kontentowali się swym skromnym dziedzictwem. Po śmierci braci Leszka Czarnego 1288 i Kazimierza Łęczyckiego 1294 Łokietek skupił w swym ręku prócz południowych kujaw Ziemię Sieracką i Łęczycką. Kompleks to rozległy, nie nazbyt wprawdzie zamożny, lecz położony w samym centrum Polski. Łokietek pragnął połączyć z nim inny, najcenniejszy spadek po Leszku Czarnym Małopolska. Dwa razy zgłaszał swą kandydaturę. Najpierw po wycofaniu się z gry elekta Możnych Małopolskich księcia Bolesława Płockiego 1289. Przegrał wówczas tę rywalizację o Kraków do księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego. Drugi raz zgłosił się po śmierci Prawego 1290. Wypadło wówczas konkurować z wielkopolskim przemysłem II. Z tej rywalizacji dwóch polskich książąt jako Terzius Gaudens zwycięsko wyszedł król Czech Wacław II. To on objął rządy nad Krakowem. Czeskie rządy w Małopolsce zbliżyły Łokietka do niedawnego rywala Przemysła II. W roku 1293 stanęła koalicja tych dwóch książąt. Wydarzenie ważne oznaczało nawrót do tradycyjnego współdziałania dwóch linii piastowskich – Wielkopolskiej i Kujawskiej. Ale w sojuszu tym Przemysł II górował wyraźnie doświadczeniem, talentem, znaczeniem. Zdołał on połączyć z Wielkopolską Pomorze Gdańskie, i wskrzesić koronę królewską. Od 26 czerwca 1295 roku Polska po 200 latach przerwy znowu miała króla. Tragiczna śmierć Przemysła pół roku później bez wątpienia opóźniła i skomplikowała proces zbierania ziem polskich. Zarazem jednak otworzyła wielką szansę przed sojusznikiem zmarłego Łokietkiem. Przemysł II nie zostawił syna. Na Łokietka wtedy padł wybór panów wielkopolskich i pomorskich. W ten sposób w ciągu ośmiu lat, 1288-96, drobny książę Brzesko-Kujawski zrobił oszałamiającą karierę. Rządził już ogromnym blokiem terytorialnym, Wielkopolska, Pomorze, Gdańskie, część Kujaw, ziemie Sieracka i Łęczycka. Co więcej, miał oczywistą perspektywę włożenia korony królewskiej, odnowionej właśnie przez Przemysła. Potwierdzeniem jego ambicji było zgłaszanie roszczeń do Małopolski, mimo oczywistej dysproporcji pomiędzy jego możliwościami a siłami Wacława Czeskiego. Rok 1300 przyniósł całkowite załamanie i monarchii Łokietka, i jego politycznych nadziei. Opuszczony przez wielmożów wielkopolskich i pomorskich uległ presji militarnej Wacława II. Monarcha Czeski stał się panem wszystkich ziem rządzonych przez Łokietka, i to on właśnie otrzymał w gnieźnie koronę jako nowy król Polski. Rok 1300. Łokietek znalazł się na wygnaniu. O tym okresie jego życia mamy wiadomości bardzo skąpe i niepewne. Był sam winowajcą tej politycznej katastrofy. Liczne i zgodne świadectwa potwierdzają, że nie potrafił zarządzać ogromnym obszarem, który mu przypadł. Nie był dobrym szafarzem sprawiedliwości, powie później jeden ze świadków tamtych wydarzeń. Nie zdołał stworzyć sprawnej i oddanej grupy współpracowników. Skłócił się z poważną częścią wielmożów, w tym z hierarchią duchowną, co zablokowało sprawę jego koronacji. Nie potrafił zaradzić wkradającej się do jego ziem anarchii, poskromić samowoli, łupiestw, bałaganu. Zapewne stało się tak, bo usiłował rządzić wielkim państwem podobnie jak swymi małymi kujawami brzeskimi, a to było po prostu niemożliwe. Toteż panowie wielkopolscy i pomorscy Dość zgodnie opowiedzieli się przeciw niemu i poparli kandydaturę Wacława II. Ten zwrot ku obcemu dynaście, nawet niespokrewnionemu z Piastami, naturalnymi panami Polski, był bez wątpienia między innymi wyrazem rozczarowań do książąt Piastowskich jako jednoczycieli kraju, w tym także do łokietka, do jego talentów, do jego politycznego rozumu. Podniesienie się z takiej katastrofy jest fenomenem zdumiewającym. Oczywiście pomogło Łokietkowi nowe rozczarowanie polskiego społeczeństwa, tym razem do rządów czeskich, które nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Jednakże Łokietek przede wszystkim sam pomógł swojej sprawie. Miał on tę cechę charakteru, która okazała się niezmiernie ważna dla posuwania się na drodze jednoczenia ziem polskich, drodze ciernistej, powolnej, pełnej trudności i załamań. Nie chciał i nie umiał godzić się ze swymi klęskami. Ujawnił tę cechę już w latach 90. XIII wieku w toku rywalizacji o Małopolskę z wielokroć potężniejszym Wacławem II. Naciskany przez potężne siły militarne rezygnował dwakroć z roszczeń małopolskich i przyjmował degradujące go polityczne warunki, by natychmiast po wycofaniu się Czechów warunki te odrzucać i wznawiać swe roszczenia. Także jako wygnaniec nie stracił wiary w swoją sprawę. Sprzyjało mu nie tylko rosnące, zwłaszcza w Małopolsce, niezadowolenie z czeskich rządów, ale także położenie międzynarodowe stwarzające trudności czeskim przemyślidom. Już w roku 1304 ziemia sandomierska była pod władzą Łokietka. Ten efektowny powrót dokonał się dzięki węgierskiej pomocy zbrojnej, ale także dzięki poparciu Łokietka przez wpływowe rody możnowładcze i rycerstwo sandomierszczyzny. Śmierć Wacława II w czerwcu 1305 roku, a potem zamordowanie jego syna Wacława III w sierpniu 1306 roku ostatecznie zrujnowały czeskie rządy w Polsce. Ale już przed tragicznym zgonem Wacława III rządy te załamywały się całkowicie. Uległy likwidacji w Sandomierskiem, na Kujawach, w ziemiach Łęczyckiej i Sieradzkiej, a także w części Wielkopolski. Przerwijmy w tym miejscu chronologiczny opis zdarzeń. Stwierdźmy najpierw, że przywrócenie Państwowej Jedności Ziem Polskich było podówczas na przełomie XIII i XIV stulecia imperatywem politycznym, ekonomicznym i moralnym. Badania naszej historiografii nader gruntownie oświetliły ów problem. Przyjmowanie programu jedności państwowej przez opinię społeczną zacząć się musiało od możnych świeckich i duchownych. To oni mieli długą już tradycję wpływania na politykę książąt doświadczenie w sprawowaniu rządów i środki materialne, których wykorzystanie mogło przeważyć polityczne szale. To oni mogli się skutecznie przeciwstawiać przez odpowiedni wybór panujących tendencjom do drobienia dużych dzielnic na małe i słabe formacje polityczne, pozbawione szans w wielkiej grze. Tak właśnie postępowało możnowładztwo Wielkopolski, Małopolski, Pomorza Gdańskiego. I odwrotnie, tam gdzie słabła polityczna rola polskich wielmożów, a okoliczności sprzyjały rozdrabnianiu dzielnicy, kruszyła się potęga nawet ludnych i zamożnych ośrodków. Tak właśnie stało się na Śląsku, który długo przodował cywilizacyjnie i politycznie dzielnicą polskiej Książęcej. Upadek wielu śląskich rodów możnowładczych przy jednoczesnej głębokiej penetracji obcego żywiołu przyczynił się walnie do zatraty samodzielnej roli politycznej przez rozdrabniany na coraz mniejsze dzielnice Śląsk. Jednakże sami tylko możni duchowni i świeccy nie byliby w stanie realizować polityki odnowienia królestwa. Rękojmią jej sukcesu było świadome wspieranie wysiłków zjednoczeniowych przez szersze środowiska, a więc przez rycerstwo stanowiące podstawę siły militarnej kraju, przez polskie mieszczaństwo dysponujące niemałymi środkami materialnymi i obronnymi, przez niższy kler z jego możliwościami wpływania na społeczną świadomość, a nawet przez chłopstwo, Chłop, wielki niemowa średniowiecznego społeczeństwa, też nie przyglądał się biernie wewnętrznemu nieładowi i zewnętrznym zagrożeniom. Lepsze teraz warunki życia pozwalały mu prostować ramiona, szukać własnego miejsca w społeczeństwie, a nawet pomagać niekiedy aktywnie w dziele politycznej przemiany. Opinia społeczna w swej podstawowej masie świadoma więc była celu dyktowanego przez interes zbiorowy ale rozumny wybór środków wiodących do tego celu, ich uruchomienie i sterowanie całym wysiłkiem zjednoczeniowym to zadanie politycznego kierownictwa. Możni panowie są sztabem, ale z uwagi na sam charakter celu, jak i na siłę zasady monarchicznej, na czele stanąć musi polski książę, dobry kandydat do korony. To trudny historyczny egzamin dla piastowskiej dynastii. Wyznajmy, że było w tej dziedzinie wielu kandydatów, którzy wydają nam się wybitniejsi od łokietka. A więc najpierw jego brat, bezpotomnie zmarły Leszek Czarny, mądry władca małopolski, ambitny i wrażliwy na problemy ekonomicznego oraz politycznego postępu. A więc wrocławski Henryk IV prawy, inteligentny, wszechstronny, energiczny, a przede wszystkim mający niebywale wysokie mniemanie o randze monarszej władzy. Zabiegał już o koronę królewską, zmarł jednak bezpotomnie w wieku 32 lat. Podobno otruty. A dalej odnowiciel Królestwa Przemysł II, odważny, pełen inicjatywy, nie niepozbawiony bezwzględności w działaniu. Wygasła na nim zasłużona patriotyczna linia Wielkopolska Piastów. Jeszcze po upadku czeskich rządów w Polsce z łokietkiem konkurował inny ambitny władca, Henryk książę Głogowski, dzielny, przedsiębiorczy i stanowczy. I on zmarł, 1309, zanim rozstrzygnął się los tej rywalizacji. Zostawił pięciu słabych synów, którzy roztrwonili polityczną spuściznę swego wybitnego ojca. Niewątpliwie karierze Łokietka ogromnie pomogły te przedwczesne, często bezdziedziczne zgony innych kandydatów do korony królewskiej. Czy jednak można twierdzić, że jego królewski awans tłumaczy się wyłącznie z biegiem szczęśliwych okoliczności, zniknięciem ze sceny lepszych od niego pretendentów? Byłoby to twierdzenie ryzykowne. W osobie Władysława Łokietka w początkach XIV wieku skupiła się bowiem nie tylko tradycja domu piastowskiego, tak dramatycznie osłabionego przez przedwczesne zgony wybitnych władców i wygasanie całych linii. Reprezentował on także istotne wartości, które pozwoliły opinii społecznej uznać w nim dobrego kandydata do korony. Po niefortunnym eksperymencie z rządami przemyślidów, w obliczu brandenburskiego i krzyżackiego zagrożenia, a także penetracji żywiołów niemieckich na ziemię Polski, książę Władysław przedstawił się jako rzecznik narodowego interesu. Mogła się przy nim skupić patriotyczna solidarność żywotnych sił społecznych zaniepokojonych przyszłością kraju. O patriotyzmie Władysława Łokietka ludzie tamtych czasów pisali i mówili w sposób całkowicie jednoznaczny. Był to patriotyzm czynny, wsparty wytrwałością, uporem, szczególną osobistą dzielnością. Jeszcze pod sam koniec życia 70-letni król Władysław przygotowywał i prowadził osobiście wojsko przeciw krzyżackiemu najeźdźcy. Jakże miało nie rozpoznawać się w nim polskie rycerstwo. Cnut militarnych tworzących kodeks i etos tej warstwy Władysławowi Łokietkowi nie brakowało w żadnym okresie jego długiego i burzliwego życia. Gorzej było z jego cywilnymi, by tak rzec, talentami polityka i rządcy. Jednakże klęska z roku 1300 nauczyła go, że nie można rządzić wielkim blokiem terytoriów tak samo jak miniaturowym księstwem. Gdy ponownie zebrał pod swą władzą główny trzon polskich dzielnic, potrafił skompletować dobrą ekipę współpracowników, w której znaleźli się panowie małopolscy, kujawianie, a także dygnitarze polskiego kościoła. Pamięć niefortunnych rządów z lat 1296-1300 utrudniła i opóźniła powrót łokietka do władzy w Wielkopolsce. Ale książę Władysław zawinił w tamtych latach głównie brakiem stanowczości, nie zaś jakąś arbitralnością w rządzeniu, która kompromitowałaby jego przyszłe stosunki z elitą wielmożów. Z punktu widzenia możnych panów łokietek był po powrocie do władzy jako rządca już doświadczony i dojrzały. Monarchą bardzo odpowiednim. Małopolski rocznikarz przypisał mu trzy główne cnoty, a więc wielką łagodność, tylko zmuszony nakazywał karać kogo śmiercią. niezrównaną skromność, wszelki przepych i wyniosłość były mu zupełnie obce. Wreszcie niezwykłą cierpliwość. Nie umiał nigdy mścić się za krzywdy, okazywał wielką ludzkość tym, którzy wobec niego zawinili i miał dla nich zawsze łagodne oblicze. Dodajmy jeszcze do tego pobożność i przykładne obyczaje. Zupełnie niepodobny do swego następcy, Łokietek przeżył 40 lat we wzorowym małżeństwie z Jadwigą, córką księcia Bolesława Kaliskiego. Władca tego pokroju musiał być miły, ambitnym wielmożom, źle znoszącym monarchów arbitralnych i bezwzględnych w działaniu. Czy jednak jego cnoty i przymioty osobiste nie budziły sympatii także szerszych środowisk społecznych? W jego przydomku, łokieć, łokietek upatrywać przecież należy niezłośliwość czy lekceważenie, lecz nie pozbawiono sympatii i familiarność. Zapewne te cnoty i zalety łokietka nie stanowią przymiotów twardego organizatora nowego politycznego ładu. Niektórzy historycy upatrywali w nich tę poczciwość, która niebezpiecznie graniczy z naiwnością, słabością, umysłową miernotą. Jednakże pierwszym celem nie było organizowanie nowego ładu, ale stworzenie go. Należało skupić szerokie siły społeczne wokół programu odnowienia królestwa, a także bronić jednoczące się państwo przed atakami wrogów. Dzielności wojennej Łokietka w obronie kraju nikt nie kwestionuje. A gdyby tak spojrzeć na jego skromność, łagodność i cierpliwość, jak na przejaw przezorności i rozwagi politycznej, czy nie kryła się za nimi jasna świadomość, że jedność państwa jest wciąż niepełna i krucha, że zbierający ziemię polskie monarcha musi wprzód zdobyć szeroki społeczny konsensus, utrwalić swój wątły autorytet. Hipotezę taką uwierzytelnia fakt, że po swym powrocie do władzy łagodny i cierpliwy Łokietek potrafił jednak skutecznie i stanowczo rozprawiać się z opozycją biskupią lub rebeliami niemieckich mieszczan. Jego skromność i wyrozumiałość nie wykluczały bynajmniej pryncypialności i uporu w dążeniu do wielkich politycznych celów. Po upadku rządów czeskich już w roku 1306 skupił łokietek władzę w Małopolsce, kompleksie Sieradzko-Łęczycko-Kujawskim i na Pomorzu Gdańskim. To inna konfiguracja niż w latach 1296-1300. Nie Wielkopolska, lecz Małopolska stanowi teraz trzon łokietkowej monarchii. Władzę w Wielkopolsce zdołał uchwycić Henryk Głogowski. Tylko wschodnie jej skrawki znalazły się w ręku łokietka. Rozchwiała się w ten sposób mająca już długie tradycje wspólnota polityczna Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Dla losów Pomorza miało to skutki fatalne. Zagarnął je w latach 1308-9 zakon krzyżacki. To ciężka porażka polityczna, pociągająca też za sobą poważne komplikacje ekonomiczne. Wobec potęgi krzyżaków strata na razie nie do odrobienia, brzemienna także w dalsze klęski. Wypadnie czekać półtora stulecia, na powrót Gdańska do Polski w latach 1311-12 jeszcze jeden kryzys monarchii Łokietka bunt niemieckiego patrycjatu Krakowa który się rozszerzył na niektóre mniejsze miasta małopolski ale możni małopolscy i rycerstwo ogromna większość kleru spora liczba mieszczan pozostali przy Łokietku krakowski bunt upadł teraz już dwa wielkie sukcesy Wielkopolska odrzuciła rządy synów Henryka Głogowskiego przyjmując władzę Łokietka 1314, a ogólnopaństwowy zjazd w Sulejowie 1318 sformułował petycję do papieża w przedmiocie koronacji Łokietka. Koronę króla Polski otrzymał on nareszcie w katedrze krakowskiej 20 stycznia 1320 roku. Ostatnie lata były znowu ciężkie. Nie udało się wykorzystać zamętu w marchii brandenburskiej dla odzyskania strat terytorialnych. Wyprawa Łokietka z roku 1326 przeciw Brandenburczykom przyniosła nikłe sukcesy. W kampanii tej wykorzystane zostały przez króla litewskie posiłki zbrojne. Propaganda krzyżacka wykorzystywała tę pogańską pomoc w wojnie z chrześcijanami dla opluwania Polski i jej króla. Ale od przejściowych emocji, które ta propaganda mogła tu i ówdzie wzbudzić, Ważniejsze się przecież wydaje budowanie mostów do tego sojuszu z Litwą, bez którego nie byłby możliwy Grunwald. Natomiast ostatnie wojny Łokietka z zakonem krzyżackim przyniosły dotkliwe porażki militarne. Nie bez znaczenia była pomoc, jaką zakonowi zapewnił król Czech Jan Luksemburczyk. Nierównoważy niekorzystnego bilansu połowiczny sukces pod Płowcami 1331, którego znaczenie dla Polski mieści się w sferze wyobrażeń zbiorowych. Aż do Bitwy Grunwaldzkiej potrzebne było pilnie naszym przodkom takie moralne pokrzepienie. Jednak poskromienie najeźdźców i odzyskanie strat nie były jedynym problemem do pilnego załatwienia. Kadłubowe Królestwo Polskie odtworzone w roku 1320 obejmowało tylko dwie główne polskie dzielnice. Wielką i Małą Polskę oraz pomost między nimi, kompleks Łęczycko-Sieradzki, a także ojcowiznę Łokietka Południowe Kujawy. Na Mazowszu, Śląsku, Zachodnim Pomorzu, w północnej części Kujaw, trwało dzielnicowe rozbicie. Pomorze Gdańskie, ziemia Chełmińska, spora część zachodniej Wielkopolski i ziemia Lubuska były w ręku Krzyżaków oraz Brandenburczyków. Ostatnie wojny z zakonem przyniosły utratę Kujaw. Królestwo Polskie nie było wyposażone w solidnie zorganizowaną administrację. Charakter króla sprzyjał przeróżnym politycznym kompromisom. Nie brakowało w państwie konfliktów politycznych i klasowych, zatargów z wielmożami, zdrad i dąsów możnych pozostawionych na uboczu. Książęta dzielnicowi niechętnie spoglądali na królewski awans Łokietka i, z małymi wyjątkami, nie zamierzali uznać jego zwierzchnictwa. A przecież w sumie koszt społeczny zjednoczenia Polski był dużo mniejszy niż w niejednym innym kraju. Jest w tym zasługa króla Władysława. Co zaś najważniejsze, dokonał się już przełom polityczny. Królestwo Polskie przywrócone zostało na trwałe. Zapewniona została mocna podstawa dla politycznej jedności kraju, w której mogła się uformować i rozwinąć polska narodowa tożsamość. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma dwunasta, koniec drugiej ścieżki.